Wkrótce małżonkowie wyruszyli do Saksonii. W czasie drogi oblubieniec pozwolił sobie na niecodzienny wybryk. W pewnym momencie odłączył się od orszaku, zgromadził panie lekkich obyczajów i na ich czele wjechał konno do piwnicy ratuszowej w Norymberdze, gdzie strzałami z pistoletu gasił świece. Po dokonaniu tego wyczynu wrócił do żony w jej towarzystwie 16 lutego 1693 roku odbył uroczysty wjazd do Drezna. Tam z okazji zaślubin nastąpiła nowa seria balów i festynów, a zwrócono uwagę, że rodzina pana młodego przyjęła jego żonę bardzo życzliwie. Niemniej na dworze drezdeńskim panowały wówczas ogromnie skomplikowane stosunki. Ojciec Fryderyka Augusta, Jan Jerzy III, zmarł przed 14 miesiącami. Po jego śmierci elektorem został Jan Jerzy IV, starszy z dwóch synów zmarłego. Chorowity intelektualista niezbyt lubił swego młodszego, tryskającego życiem brata. Ten brak serdeczności wkrótce przerodził się w jawną wrogość. Z nakazów dynastycznych żonaty od roku Jan Jerzy, jeszcze jako bardzo młody chłopiec, zakochał się na całe życie w córce pułkownika gwardii Magdalenie Sybilli Najśütz, a teraz uczynił ją hrabino Rochlic i głosił, że jest jego drugą żoną. W dodatku zaczął prześladować i upokarzać prawowitą małżonkę, za którą wstawiał się jego młodszy brat. W związku z tym metresa oskarżyła Fryderyka Augusta o romans z bratową. Spory te nieco łagodziła teściowa Krystyny Eberhardyny, Anna Zofia z pochodzenia Kolewna Duńska. Dzięki silnej indywidualności owdowiała elektorowa miała poważne wpływy w Dreźnie, a w następstwie świetnych powiązań rodzinnych liczono się z nią także w większości stolic europejskich. W Danii aktualnie panował bowiem jej starszy brat, a młodszy był ożeniony z Anną Stuart, następczynią tronu angielskiego. Z sióstr jedna poślubiła króla Szwecji, druga księcia Holsztyńskiego, a trzecia elektora Palatyna Tureńskiego. Niemniej nawet matka nie potrafiła pogodzić synów. Jej ulubieniec Fryderyk August wkrótce po swym ślubie udał się na karnawał do Wenecji, a potem... Do Rzymu i Neapolu, co prawdopodobnie było przede wszystkim związane z napięciami w stosunkach z bratem, ale także dowodziło, że zakochanie w młodej żonie zaczęło mu przechodzić. Natomiast szwagier zachowywał się poprawnie wobec Krystyny Eberhartyny i przydzielił jej na przykład na własność pałac w Dreźnie. Dobrze układały się także stosunki z teściową. Młoda księżna już wówczas zaczęła zbliżać się do kleru protestanckiego. Wiadomo na przykład, że w otoczeniu jej przebywał niekiedy znany teolog Filip Jakub Spencer, w owym czasie najsłynniejszy kaznodzieja drezdeński. Wkrótce sytuacja dawnej margrawianki Bayreuth uległa zasadniczej zmianie. Jan Jerzy IV coraz mocniej wiązał się ze swoją kochanką, która urodziła mu córkę, a żonie groził, że ją zabije. Tymczasem hrabina Rochlic, 14 kwietnia 1694 roku niespodziewanie zmarła na ospę. Rozpacz elektora była straszna. Włożył ukochanej do trumny bransoletkę z własnych włosów i tak długo nie chciał się rozstać ze zwłokami, ściskając jej i całując, że się podobno od nich zaraził. 27 kwietnia po krótkiej chorobie Jan Jerzy IV zmarł. Saksonię i krzesło elektorskie odziedziczył wówczas Fryderyk August. Rozpoczął on rządy od uwięzienia matki najbliższej rodziny nieżyjącej faworyty, oskarżając ich o rzucenie na zmarłego czarów. Podobno poddani zostali nawet torturą. Później nowy władca kazał jednak wypuścić zatrzymanych, choć skonfiskował im cały majątek. Krystyna Eberhardyna została elektorową mając 23 lata. Powszechnie słynęła z piękności, przy czym szczególnie podkreślano białość jej płci, dobrze pasującą do blond włosów, o lekko rudawym odcieniu oraz do niebieskich oczu. Na zachowanych portretach razi jednak zbyt rozwinięta żuchwa. Uważana była za mądrą, a u poddanych budziły szacunek jej powaga, skromność i pobożność. Zwracano uwagę, truchim, że w cnotach swych była bardzo niemiecka, do polityki się nie mieszała i bez oporów nieraz ustępowała pierwszeństwa teściowej. Jej mąż był człowiekiem zupełnie odmiennym, przystojny, fizycznie bardzo silny, zdobył przydomek mocny, miał niewątpliwie szereg zalet, był błyskotliwym światowcem, odważnym i bitnym żołnierzem, Miał wyrobiony smak artystyczny i doskonałe kwalifikacje na mecenasa sztuki. W niektórych sytuacjach zachowywał się po rycersku, a w innych błyszczał prawdziwą galanterią. Jednak dominowały odmienne cechy. Jedną z nich była ambicja połączona z brakiem wytrwałości i zupełną nieumiejętnością obliczania szans realizacji swoich zamiarów. I dlatego popełniał kardynalne błędy polityczne. Był bardzo złym wodzem, ale niekiedy nie chciał się do tego przyznać, łaknąc sławy wojennej. Kochał zabawy i, jak to sformułował Fleming, jeden z najbliższych mu ludzi, często jego ambicja była powściągana przez rządze uciech, nigdy ta ostatnia przez ambicje. Mówiono też, że poświęciłby wygranie bitwy dla urządzenia udanego baletu. Słynął z braku zasad moralnych. Krystynę Eberhardynę przestał kochać bardzo prędko. Ponieważ Fryderykowi Augustowi imponował Ludwik XIV., to nieraz świadomie go naśladował, m.in. trzymając oficjalne metresy i otaczając je najwyższym splendorem. Niemniej, w przeciwieństwie do swego zmarłego brata, nigdy nie obrażał żony, dbał, aby okazywano jej szacunek i zaspokajał materialne potrzeby, nawet wówczas, gdy sam był w dużych kłopotach finansowych. Pierwszą faworytą nowego elektora stała się Zofia Eleonora Kessel, dworka jego matki. Kawaler Pelnicz, który po śmierci swego mocodawcy napisał całą książkę o jego miłoskach, podaje, że romans ten Krystyna Berhardyna dość szybko odkryła. Zwróciła się ona wówczas z prośbą o pomoc do teściowej i obie damy wymogły na Fryderyku Auguście to, że odprawił ukochaną. Podobno same wybrały jej męża, a teściowa opłaciła wesele. Jednak fakty przekazywane przez Pölnica nie są ścisłe a jego książka nie może być uważana za wiarygodne źródło historyczne, choć jakąś wartość orientacyjną niewątpliwie posiada. Wkrótce pojawiła się następna, znacznie groźniejsza faworyta. Na dworze drezdeńskim przez jakiś czas przebywał poznany przez Fryderyka Augusta w czasie karnawału w Wenecji szwet pułkownik Filip Königsmark, który później wyjechał z Saksonii, został kochankiem elektorowej Hanoweru, i tam zginął w lipcu 1694 roku w tajemniczych okolicznościach, prawdopodobnie zgładzony z rozkazu jej męża. Jego zniknięcie stało się wielką ówczesną sensacją. Poszukując zabitego, przyjechały do Niemiec trzy siostry pułkownika, które wkrótce znalazły się w Dreźnie. Jedna z nich, Aurora, o trzy lata starsza od Krystyny Berhardyny, była panną starannie wychowaną i zajmowała się nawet poezją. Poza szwedzkim władała łaciną, francuskim, niemieckim i włoskim. Była brunetką o białej cerze i słynęła z pięknych czarnych oczu. Odznaczała się rozumem i taktem. Podobno po przyjeździe do Drezna najpierw zjednała sobie Krystynę Berhardynę, ale wkrótce, bo już jesienią 1694 roku, została kochanką jej męża. Fryderyk August zmusił matkę i żonę, żeby Aurorę przyjmowały. Jednak nowa faworyta nie tylko sama podkreślała swój szacunek dla małżonki ukochanego, ale ponadto dbała, aby i elektor był w stosunku do zdradzanej żony bardzo uprzejmy. Zakochani spędzali miodowe miesiące w Moritzburgu, podczas gdy Krystyna Eberhardyna przebywała z teściową w Dreźnie. Zaprzyjaźniła się ona w tym okresie z Eleonorą, wdową po bracie męża, Janie Jerzym IV, ale ta wkrótce, 19 września 1696 roku, zmarła. Młoda elektorowa często stykała się z faworytą. Pod tym względem jest charakterystyczne, że 7 lutego 1695 roku i żona i kochanka wzięły udział w uroczystym pochodzie ciągnącym 4 km ulicami Drezna. Fryderyk August, przebrany za Hermesa, jechał konno. Później Krystyna Eberhardyna w stroju Westalki, otoczona sześcioma pannami, podążała powozem, za którym kroczyło dwunastu kapłanów. Panna Koenigsmark była przebrana za boginię Aurora, Jutrzenkę, mając wokół głowy wieniec promieni. Otaczał ich tłum dworzan, również odzianych w antyczne kostiumy. Gawieć gorszyła się, gdyż niektóre damy miały bardzo śmiałe dekolty. Wiosną 1695 roku Fryderyk August wyjechał z faworytą do Karlowych Warów. Bawiono się tam wesoło, a elektor kazał urządzić na przykład specjalną altanę gdzie gości niespodziewanie oblewano wodą z ukrytych tuszów. Wkrótce Aurora wróciła do Drezna, a jej kochanek 17 kwietnia 1695 roku objął dowództwo wojsk cesarskich walczących z Turkami na Węgrzech. Choć nie miał talentów wodza, niemniej Leopold I nie mógł odmówić tego stanowiska władcy jednego z większych państw niemieckich, należącego do grona dziewięciu osób, które decydowały o wyborze cesarza. Pomimo, że elektor w walce z wyznawcami proroka ponosił głównie porażki, to jednak po powrocie w listopadzie 1695 roku witany był w Dreźnie jako zwycięzca. W domu Fryderyk August dzielił swe łaski pomiędzy Krystynę Eberhardynę a Aurorę, faworyzując naturalnie tę drugą. Wkrótce też w małych odstępach czasu obie panie zaszły w ciąże. W kwietniu 1696 roku Elektor ponownie opuścił Saksonię, udając się na nową kampanię węgierską, gdzie jak za pierwszym razem nie odniósł żadnych militarnych sukcesów. W tym okresie jego żona, będąc w odmiennym stanie, przebywała w Dreźnie i tam 17 października 1696 roku urodziła zdrowego chłopca. W parę dni później, 28 października, Aurora, która po wyjeździe kochanka taktownie opuściła stolicę, także powiła syna. Przyjście na świat obu malców w tak krótkim odstępie czasu stało się pewną europejską sensacją, bo jak napisała z Wersalu księżna orleańska, tyle mówiło się o elektorze, że będzie bezdzietnym, a ten od razu ma dwóch synów. Chrzest następcy tronu odbył się w listopadzie, a niemowlęciu nadano imiona ojca Fryderyk August. Natomiast Aurora nazwała swego jedynaka Maurycym na pamiątkę niezapomnianych chwil spędzonych w Moritzburgu. Ku powszechnemu zdziwieniu ojciec obu chłopców bawił wtedy w Wiedniu i nie kwapił się z powrotem, aby ich zobaczyć. Nie zjawił się nawet na uroczyste chrzciny pierworodnego. Wkrótce stało się jasne, że jest ponownie zakochany. Kolejną miłością Fryderyka Augusta była Austriaczka hrabina Esterle z domu hrabianka Lamberg, którą poznał w Wiedniu na balu wydanym przez Józefa, starszego syna cesarza Leopolda I. Hrabina prędko uległa uwodzicielowi i cała czwórka, elektor, pani Esterle, młody Habsburg oraz jego faworyta, wesoło bawili się w naddunajskiej stolicy. 26 listopada 1696 roku Fryderyk August z nową metresą zjawił się w Dreźnie. Tu wszystkich zaskoczyło, jak spokojnie Aurora przyjęła swoją następczynię. Wdzięczny Wettin wyrobił opuszczonej przyjaciółce intratną godność u protestanckich kanoniczek w Kedlinburgu. Później nieraz przyjmował ją na dworze, a kiedyś powierzył nawet ważną misję dyplomatyczną. Polubił także szczerze jej syna i często trzymał go u swego boku. Dwór jednak bardzo niechętnie powitał nową faworytę, która nie była taktowna, a cechując się wyjątkową rozrzutnością stała się najkosztowniejszą kochanką Fryderyka Augusta. Najbardziej manifestowała swą wrogość stara elektorowa Anna Zofia. Na znak protestu opuściła ona nawet czasowo Drezno. Natomiast Krystyna Berhardyna podporządkowała się woli męża i przyjmowała kolejną jego przyjaciółkę. Jednak prawdopodobnie z chwilą pojawienia się pani Esterle utraciła wszelkie nadzieje na odbudowę małżeństwa, a urazy porzuconej żony znacznie się pogłębiały. W związku z tym, jak podaje Pelnic, kiedy czasem elektor brał się do powinności małżeńskiej, ona zawsze ekskuzy znajdowała. Zajęła się teraz głównie wychowywaniem synka i coraz częściej bawiła w stanowiącym jej prywatną własność zamku Precz koło Torgał, który otrzymała w prezencie od męża. Tymczasem nastąpiło nowe wydarzenie, które ostatecznie rozdzieliło małżonków. Kiedy do Drezna doszła wieść, że 17 czerwca 1696 roku zmarł w Janowie Jan III, nikt nie podejrzewał, iż fakt ten może mieć jakieś większe znaczenie dla żony elektora. O koronę posobieskim ubiegało się szereg kandydatów, spośród których dwaj, syn zmarłego Jakub i Franciszek Ludwik, książę de Conti, mieli największe szanse. Trudno ustalić moment, w którym Fryderyk August zaczął zastanawiać się nad możliwością pozyskania polskiego tronu. Niektórzy sądzą, że rozważał tę ewentualność w czasie wiedeńskiego romansu z rabiną Esterle. Podobno cesarz miał mu wówczas pokazać list jego zmarłego ojca, Jana Jerzego III, dopuszczającego możliwość porzucenia wiary przodków. W Polsce kandydaturę Wetina wysunął dawny luteranin, kasztelan Hełmiński, Jan Jerzy Przebędowski, mąż siostry Fleminga. Trudność w akceptacji tego planu polegała na tym, że wymagała ona przejścia Fryderyka Augusta na katolicyzm, co było decyzją ogromnie niebezpieczną. Przede wszystkim groziła utrata Saksonii, którą testament Jana Jerzego I. Przeznaczał wyłącznie luteranom i w świetle tego dokumentu władcą jej w razie konwersji obecnego panującego powinien był zostać Fryderyk książę Sasko-Gotajski. Poza tym mąż Krystyny Berhardyny, jak każdy kolejny elektor Saski, dzierżył dyrektorium corporis evangelicorum, co zapewniało mu w Rzeszy wagę i znaczenie i co powinien był utracić przechodząc na katolicyzm. Wreszcie należało się liczyć z oburzeniem własnych poddanych. Wbrew przypuszczeniom Pelnica wydaje się wątpliwe, aby podjęcie decyzji miało ułatwić Wettinowi jego pochodzenie. Chodziło o to, że jak ostatnio obliczyli genealodzy, Fryderyk August miał na 8191 znanych przodków, aż 934 piastów i 320 jagielonów. W lutym 1697 Przebędowski, opierając się na cichej zgodzie elektora, rozpoczął mu werwować zwolenników. W tym samym czasie zainteresowany wysłał posła do Rzymu w celu wysądowania poglądów papieża. Kiedy 15 maja rozpoczął się Sejm Elekcyjny, kandydatura Sasa została już oficjalnie wysunięta, przy czym nie wspomniano o jego polskich antenatach, podkreślano natomiast, że wywodzi się od Ottona III. W sprawie konwersji Fryderyk August postanowił skorzystać z pomocy Krystiana Augusta, pochodzącego z młodszej linii wetinów, Zachsenzeitz, który w roku 1689 przeszedł na katolicyzm, a w roku 1693 stał się duchownym i aktualnie był biskupem jaworowskim na Węgrzech. Elektor spotkał się więc z kuzynem i ten udzielał mu niezbędnych nauk. Wiadomo, że najwięcej wątpliwości miał kandydat na tron polski odnośnie do czci świętych i komunii pod jedną postacią. 1 czerwca 1697 roku w Baden, pod Wiedniem, w kaplicy Najświętszej Panny Marii Loretańskiej, biskup Krystian wyspowiadał Fryderyka Augusta, przyjął jego wyznanie wiary i udzielił komunii. Fakt ten starano się zataić w Dreźnie, natomiast w Warszawie nadano mu rozgłos, dodając poza tym, 26 czerwca, że w ślad za Sasem przejdzie na katolicyzm jego żona i najbliższe otoczenie. Niemniej nieufny prymas Radziejowski domagał się potwierdzenia konwersji Wettina, który rzeczywiście miał zamiar, gdyby elekcja wypadła niepomyślnie, wyprzeć się złożonego wyznania wiary, w czym liczył na pomoc kuzyna Krystiana Augusta. Dla Krystyny Eberhardyny jako głęboko wierzącej luteranki decyzja męża odstąpienia od religii ojców – była strasznym i niespodziewanym ciosem. Podobnie odczuwała to wydarzenie Anna Zofia i cała ludność Saksonii. Obawiano się, że konwersja elektora pociągnie za sobą poważne zmiany w jego polityce wyznaniowej na ziemiach dziedzicznych. Powstała więc potrzeba wyłonienia jakiegoś moralnego przywódcy oporu zwolenników dotychczasowej wiary. Takim właśnie przywódcą, przynajmniej częściowo, Zaczęła stawać się Krystyna Eberhardyna, którą z tego powodu później nazwano Aine Zaule des Glaubenes, podporą wiernych. Do swej nowej roli elektorowa dostosowała się dość szybko, znajdując w sobie niezbędną siłę przekonań, konsekwencje i odwagę, choć działalność jej ograniczała się głównie do biernego oporu i do dodawania otuchy współwyznawcom. O nastrojach dominujących w Dreźnie świadczy list napisany przez Oberprezydenta do małżonki Fryderyka Augusta. Panuje tu wielki żal. Ludzie na ulicach skarżą się i płaczą. Należy pamiętać, że niezależnie od przekonań religijnych Krystyny Berhardyny, sytuacja jej jako luteranki będącej żoną katolika stawała się dwuznaczna. Po konwersji męża w oczach jego spowiednika elektorowa była tylko konkubiną, nieróżniącą się niczym w sensie kanonicznym od pani Esterle. Tymczasem w czerwcu na Woli odbyła się elekcja. W wyniku wielu intryk i tarć 27 czerwca 1697 roku wybrano prawie jednocześnie dwóch królów Fryderyka Augusta, który przyjął imię Augusta II oraz księcia de Conti. Pierwszego ogłosił panującym biskup kujawski Stanisław Dąbski, drugiego prymas Radziejowski. Fleming zatwierdził w zastępstwie swego mocodawcy pakta konwenta głoszące m.in., że Krystyna Eberhardyna ma się nie mieszać do polityki, a do Polski może przybyć dopiero po przejściu na katolicyzm. Kiedy minister Saski składał odpowiednią przysięgę w warszawskiej kolegiacie świętego Jana, rozlegały się głosy, że jest ona nieważna jako złożona przez heretyka w świątyni katolickiej. Nuncjusz w Warszawie otrzymał papieską instrukcję z Rzymu, aby domagać się konwersji żony i syna nowego monarchy, oraz otwarcia kościołów w Lipsku i w Dreźnie. W tym czasie Fryderyk August, występujący już pod imieniem August II, wyruszył do Polski. Na granicy złożył powtórnie wyznanie wiary w obecności kilku senatorów, m.in. Hetmana Jabłonowskiego, i publicznie przyjął komunię. Królowi towarzyszyli zarówno biskup Krystian, jak i pani Esterle. Koronacja na Wawelu odbyła się 15 września 1697 roku. Dokonał jej biskup Dąbski, gdyż profrancuski prymas czekał w Gdańsku na przybycie księcia de Conti, którego uważał za legalnego króla. August II jechał do katedry w Orszaku 20 kapiących od złota karoc, a szaty jego były ozdobione drogimi kamieniami wartości miliona talarów. Wspaniałe klejnoty zostały także wypożyczone pani Esterle. Chcąc utrącić argumenty zwolenników rywala, Wettin bardzo pobożnie przygotowywał się do podniosłej uroczystości. Już 8 września wyspowiadał się u jezuitów później przez trzy dni pościół 12 września wysłuchał uroczystego nabożeństwa, a w czasie koronacji leżał krzyżem przed wielkim ołtarzem, póki nie odmówiono nad nim litanii. Krystyna Eberhardyna odbierała w Saksonii te wydarzenia pełna zgrozy i dezaprobaty. Tymczasem jej mąż wciąż w towarzystwie pani Esterle. Odwiedzał po koronacji kilka miast polskich, przy czym szczególnie okazale podejmowany był w Gdańsku, gdzie towarzyszył mu jego teść. Uroczysta podróż po Polsce należała jednak do ostatnich triumfów pewnej siebie metresy. Przystojny monarcha wzbudzał zainteresowanie wielu polskich dam. Jednej z nich, Urszuli Lubomirskiej, udało się wysadzić z siodła dotychczasową faworytę. Ta ostatnia podobno w dodatku zdradzała króla z niektórymi magnatami, i miała być złapana w niedwuznacznej sytuacji z księciem Wiśniowieckim. W rezultacie August potraktował hrabinę Esterle bardzo surowo. W ciągu dwóch godzin kazał jej opuścić Warszawę. Nie uznał syna, którego później urodziła, a kiedy już podążała do Drezna, wysłał oficera mającego odebrać wszystkie klejnoty, jakie od niego otrzymała. Sprytna Austriaczka wręczyła jednak wysłannikowi wcześniej przygotowane imitacje, dzięki czemu zdążyła wysłać oryginały za granicę. Świeżo nawrócony Wettin nie bardzo przejął się nową wiarą. Wiadomo, że wkrótce po konwersji zawiesił psu na szyi niedawno otrzymany różaniec. Niemniej, chcąc odeprzeć zarzuty przeciwników, podkreślał publicznie swą gorliwość religijną. Nawet w Saksonii, choć tu działał bardzo ostrożnie, w roku 1700 założył pierwszą kaplicę w Moritzburgu. Papież starał się nadać maksymalny rozgłos nawróceniu przywódcy luteranów niemieckich – i 15 stycznia 1698 roku zwołał z tego powodu specjalny konsystorz w kwirynale. August II stał się obecnie jego ukochanym synem w Chrystusie. Generał zgromadzenia jezuitów przysłał monarsze relikwie i gromnice, a za zgodą królowej Marii Kazimiery Sobieskiej, dawny duszpasterz Jana III, jezuita ojciec Wota, został obecnie spowiednikiem nowego monarchy. Po nawróceniu króla problemem palącym było przejście na katolicyzm jego żony. W roku 1697 Senat zwrócił się do niej ze specjalnym apelem. Głos Senatu i Rycerstwa Polskiego wzywający do korony polskiej najjaśniejszej miłościwej pani, pani Krystyny Eberhardyny. Naciski w sprawie oczekiwanej konwersji wywierał zarówno prymas Radziejowski, jak i jego przeciwnik, biskup Dąbski. Bardzo mocno stawiał problem nawrócenia żony Augusta, papież. Chcąc go uspokoić, król wyprawił do Rzymu specjalnego wysłannika, Jerzego Dzieduszyckiego, starostę Sochaczewskiego, który w rozmowach z kardynałami zaręczał, że Krystyna Eberhardyna została już dla katolicyzmu pozyskana i teraz czeka tylko właściwej chwili, aby złożyć wyznanie wiary. Podobne pogłoski monarcha rozpuszczał w Polsce. Tymczasem zainteresowana w ogóle nie brała takiej ewentualności pod uwagę — zdecydowanie opowiadając się za luteranizmem i stając się jego wierną podporą. Co więcej, nie chciała początkowo nawet przyjąć tytułu polskiej królowej i trzeba ją było do tego specjalnie nakłaniać. Niemniej pod nieobecność męża pełniła w Saksonii funkcje reprezentacyjne, z których najważniejszą stało się podjęcie podróżującego po Europie władcy Moskwy Piotra I. Wizyta wypadła jednak niefortunnie, gdyż gość się bardzo spóźnił, w związku z czym obsypana klejnotami Krystyna Eberhardyna niepotrzebnie oczekiwała go długo na czele dworu. Car zjawił się dopiero wówczas, gdy nikt się już tego nie spodziewał i był skromnie odziany w zwykły strój podróżny. Pozycję królowej w Polsce ostatecznie określiła ugoda z dnia 2 marca 1698 roku, podpisana w Łomży pomiędzy Augustem II a dawnymi zwolennikami księcia de Conti. Jeden z 21 punktów tego porozumienia głosił, że Krystyna Eberhardyna będzie mogła przybyć do Rzeczypospolitej dopiero wówczas, gdy przejdzie na katolicyzm. Do długotrwałej walki między monarchinią a atakującymi ją papistami doszło z powodu małego Fryderyka Augusta. Pierwszą rundę w tej rozgrywce wygrała jednak matka. Papież Inocenty XII od chwili koronacji stale zalecał Augustowi, aby wychowywał Królewicza w duchu katolickim. Jego następca, Klemens XI, 30 lipca 1701 roku, wręcz zarzucał ojcu, że gubi duszę syna. Król składał w tej sprawie liczne obietnice, ale w obawie przed własnymi poddanymi oraz protestanckimi dworami nie odważył się postępować zdecydowanie. Niemniej próbował wprowadzić do otoczenia następcy tronu kapelana kaplicy dworskiej w Moritzburgu. Usiłowania te udaremniła jednak zdecydowanie Krystyna Eberhardyna, mocno poparta przez teściową. Zachęcony sukcesem w sprawie pozyskania korony polskiej, August postanowił zdobyć inflanty. Posiadaczem ich był wówczas jego młodszy brat cioteczny, matki obu monarchów były rodzonymi siostrami, Karol XII, król Szwecji. Przeciw niemu Wettin sprzymierzył się z carem Piotrem I oraz z innym bliskim krewnym Fryderykiem V, królem Danii. Działania wojenne rozpoczęły się w lutym 1700 roku. Stasi zostali jednak rozbici nad Dźwiną i Karol XII, nienawidzący kuzyna za zdradliwą napaść, a przy tym jako żarliwy protestant i za zmianę wiary, wkroczył w roku 1701 najpierw na Litwę, a wkrótce potem do Korony, szybko zajmując znaczną część kraju. Po długich, wyniszczających walkach Obóz proszwecki w Polsce zdetronizował Augusta 12 lipca 1704 roku i ogłosił królem Stanisława Leszczyńskiego. Rzeczpospolita miała więc wówczas dwóch monarchów, a na jej terenie zmagali się Sasi ze Szwedami. Działania wojenne bezpośrednio nie odbiły się na stylu życia królowej, która nadal krążyła pomiędzy precz a dreznem. Część swej uwagi musiała wówczas poświęcać rodzicom i rodzeństwu. 13 października 1702 roku zmarła matka monarchini, a ojciec wkrótce poślubił Elżbietę Zofię, córkę wielkiego elektora, wdowę po księciu Kurlandii. Krystyna Eberhardyna znała swoją młodszą od siebie o trzy lata macochę z czasów, gdy jako panna gościła na dworze berlińskim. Elżbieta Zofia była ogromnie rozrzutna, co bardzo pogorszyło i tak już złą sytuację finansową Krystiana Ernesta. Innym wydarzeniem rodzinnym stało się za mąż pójście młodszej siostry królowej Eleonory Magdaleny. Liczyła ona aż 31 wiosen, kiedy wreszcie wydano ją za Hermana Frederyka, hrabiego von Hohenzollern Hechingen. Natomiast brat następca tronu Bayreuth był już od pewnego czasu żonaty z daleką kuzynką Augusta II, Zofią księżną Zachsen Weissenfels. Małżonkowie mieli kilkoro dzieci, a ich najstarsza córka, Krystyna Zofia Wilhelmina, pierwsze imię nadano na cześć królowej, urodzona 6 stycznia 1701 roku, przez wiele lat wychowywała się na dworze ciotki w Saksonii, gdzie Krystyna Eberhardyna starała się wpoić bratanicy swoje zasady moralne. W tym okresie oficjalną metresą Augusta II pozostawała Urszula Lubomirska, siostrzenica prymasa Radziejowskiego, a rodzona siostra biskupa krakowskiego Bokuma. Zwróciła ona na siebie uwagę monarchy, sprytnie mdlejąc na widok rzekomo grożącego mu kiedyś niebezpieczeństwa. Wkrótce stała się jawną faworytą Sasa. Ponieważ mąż jej, Jerzy Dominik Lubomirski, podstoli koronny, nie chciał tej sytuacji tolerować, to August załatwił w Rzymie unieważnienie małżeństwa. U cesarza dla ukochanej Wetlin wystarał się o tytuł księżnej cieszyńskiej, który otrzymał także ich syn, Jan Jerzy, urodzony w roku 1704. Lubomirska wraz z królem udała się później do Drezna. Po drodze monarcha, rozstając się na dwa dni z przyjaciółką, zajechał do Precz odwiedzić żonę. Jeżeli wierzyć Pelnicowi, to królowa przyjęła go z respektem, ale będąc zraniona długim przeciąganiem niewierności króla, nie mogła mu być życzliwa i nie straciła oziębłości do niego, w którą się była wprawiła, Lubo król z wielkimi serdecznościami mówił do niej, jako mąż znający jej cnoty i godność.